Słuchacie Wiki Radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Michała Gwiazdowskiego, które odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Kamp, zorganizowanej 26 listopada 2012 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Michał Gwiazdowski jest kierownikiem do spraw mediów cyfrowych Gazety Wyborczej, koordynatorem projektu Piano w Agorze S.A. Tu Wiki Radio. Słuchacie Wiki bardzo. Dobry wieczór, w związku z godziną rozpoczęcia mojej prezentacji postaram się e, przedstawić no to, co chcę powiedzieć dość krótko. E, nie obiecuję, że będzie ciekawie, ale za to obiecuję, że się przyciąża tego terminu zbyt długo. E, no więc jak płatności, które wprowadziliśmy w tym roku e, za treści w Internecie tak szeroko, jak one się mają do kontekstu naszego dzisiejszego spotkania? No już, my je wprowadziliśmy także dlatego, że istniejące, e, istniejąca praktyka czerpania korzyści z autorskich praw majątkowych nie zawsze pozwala nam efektywnie zarabiać na wytwarzanie tych treści. Postaram się to krótki przedstawić, ale muszę zacząć od tego, że głęboko wierzymy w Agorze, czy głęboko wierzymy w Gazacie Wyborczej, że to, co robimy ma sens nie tylko dla nas, to że nie tylko sprawia, że dostajemy na koniec miesiąca pensję, ale że także ma jakby szerszy kontekst społeczny i robimy to także ze względu na jakąś misję, w którą wierzymy. Niektórzy mówią, że information wants to be free. Wszyscy z tym zgadzamy, informacja powinna być wolna, ale to nie oznacza, że infor information wants to be for free. Jest pewna zasadnicza różnica pomiędzy, że informacja, która jest bardzo najwyższa i wiarygodna, jest jest dla nas bezcenna, ma dla nas rzeczywistą wartość, a tym, że jest bezcenna i można ją sobie po prostu dowolnie wziąć. Że Rytelna informacja to jest informacja, która nigdy nie będzie za darmo, jestem o tym głęboko przekonany, ponieważ informacja y, musi zostać przetworzona, przetworzona przez interfejs białkowy. My go nazywam dziennikarzem, to jest człowiek, który dla Was sprawdza, czy to te informacje, które zebrał z różnych źródeł, są informacjami prawdziwymi. Jeżeli nie są, to my tego nie publikujemy. Natomiast, tak czy inaczej, dziennikarz... Y, czy znaczy bez dziennikarza nigdy nie będziemy mieć informacji wiarygodnej i rzetelnej. I y, zawsze na samym końcu ten dziennikarz, w związku z tym, że jest tylko bytem biologicznym, będzie chciał coś zjeść. I w związku z tym musimy pamiętać o jednej bardzo istotnej zasadzie w tym kontekście, to znaczy, tak czy DER, INSTANCH, a free lunch. nie ma darmowych obiadów. W związku z tym, że musimy mieć dziennikarze mieć wiarygodne i rzetelne informacje, to nigdy nie doprowadzimy do sytuacji, w której informacja będzie bezpłatna. Od razu chciałem odpowiedzieć na... Te... Pierwszą myśl, która może się pojawić, to znaczy, a co z darmowymi blogerami, tak? A co z Wikileaksami, gdzie pojawiają się jakieś informacje? Czy zwróćcie uwagę, że kiedy... Pojawiła się afera w Hitlerze, że te materiały wypłynęły. To szliśmy nad, na stronę New York Timesa i szliśmy na stronę Guardiana i, i ci dziennikarze dla nas sprawdzali, co tam było w tych materiałach, naprawdę, tak naprawdę. Nikt się nie przekupywał przez te tony dokumentów, które zostały publiczne. Dobrze, ile jest dla nas warta informacja? Nawet dziennikarz pomaga zrozumieć nam świat. I generalnie możemy się bez tego obyć. Niektórzy uważają, że rosy tego informacyjnego, w którym ja pracuję, są policzone i zaraz je jak dinozaury. E, uważam, że nie, ale nawet jeśli by tak było, załóżmy się, że tak jest, to możemy bez tego żyć. Generalnie będziemy głupi jako ludzie, głupi jako społeczeństwo, ale da się bez tego przetrwać. Być może nam się cywilizacja nie będzie rozwijała, ale okej, okay, mamy radę przetrwać. Dziennikarstwo jest jednak czymś dla nas bardzo ważnym, dla nas i dla naszych dzieci. No, czy dziennikarstwo jest fundamentem demokracji, żeby się nad tym zastanowić. To znaczy, dziennikarze to są jedyni ludzie, którzy w sposób wiarygodny i rzetelny są w stanie kontrolować to co robią e, ludzie, którzy sprawią władzę z naszego nadania, ale także co, co robią tak naprawdę i co chcą przed nami ukryć, wielkie firmy i wielkie korporacje. E, co więcej, wiarygodne media, niezależne media, to są media, które są także niezależne finansowo, czyli to są także media dochodowe. Jeżeli do dużej firmy mediowej przychodzi wielki koncert, mówię, że nie podoba mi się jakiś artykuł, materiał telewizyjny, duży koncert może, mediowy może sobie to spojrzeć na to, żeby skinąć z ramiona i powiedzieć trudno. Jeżeli taki sam koncept przychodzi do mojego blogera, to jest mu dużo trudniej powiedzieć nie. Dobrze, Zastanówmy się, czy wielkie korporacje chcą nas zawsze rzetelnie informować? No nie zawsze nas chcą rzetelnie informować. Zwykle, kiedy mają problem, to bardzo sprytnie stają się go zawieść pod dywan. W ubiegłym tygodniu największa na świecie firma produkująca napoje gazowane E, okazało się, napuściła swoich pracowników, swojego działu PR do tego, żeby modyfikowali to, co jest napisane na Wikipedii na temat tej firmy. E, oczywiście każdy użytkownik właściwie może to zrobić, natomiast to odbywało się w sposób metodyczny i kasowane były tylko te rzeczy, które nie pasowały do oficjalnej koncepcji szczęśliwej firmy, która dostarczają fantastyczne produkty. Bez dziennikarza, <śmiech> bez dziennikarza nigdy nie będziemy w stanie sprawdzić, e, czy to, co zapisane na tej filmie, na przykład na Wikipedii, to prawda, czy nie. To jest przykład, w jaki sposób yy, to, za co my płacimy, my w sensie duże koncerny mediowe, yy, my zapłaciliśmy za to zdjęcie. To zdjęcie zrobione przez Krzysztofa Millera w 98 roku. Yy, jesteśmy dysponentami praw do tego zdjęcia po prostu agencja należącą do Agory. I w dzisiejszym świecie jesteśmy bardzo często pozbawieni praw do korzystania z efektów pracy Krzysztofa, ponieważ w na sposób jego zdjęcie jest dzisiaj wykorzystywane. I, I jakby, żeby była jasność, nikt z nas nie ma, ma pretensji do użytkowników, którzy robią takie rzeczy. Rozumiem, że oni uczestniczą w pewnym sensie w obiegu kultury. Chociaż akurat te przykłady nie są nawet śmieszne. Natomiast... Yy, nie, nie tylko dla nas w ogóle, dla użytkowników, dla motywatorów też nie jest za bardzo śmieszne. Natomiast... Yy, to, co jest jakby kintesencją e, tego, jest to, że tak naprawdę to, że nasz biznes jest pozbawiany korzyści finansowej z tego, że posiadamy te prawa, nie sprawia, że w ogóle biznes jest pozbawiony takich korzyści. Znaczy, reklamy wyświetlone przy tych treściach e, e, zostały przez ktoś opłacone i te reklamy gdzieś się wyświetliły i ktoś zainkasował pieniądze za to, że to zdjęcie tam pojawiło w jakimś kontekście. Dobrze. Teraz tak. Skoro po pierwsze. My ponosimy koszty wytworzenia jakichś materiałów, a nasze treści są dzisiaj na mocy, może nie tylko przepisów prawnych, ale przede wszystkim praktyki ich stosowania, są kopiowane niemal dowolnie, a na reklamie zarabia ktoś inny. Bardzo często i coraz częściej, także w sposób zinstytucjonalizowany, jak na Homikuju, nie wiem czy jeszcze mamy przedstawiciela Homeikuya, który popiera wrzucanie amerykańskich blockbusterów na swój serwis, tak? E, a nie ma darmowych obiadów, to ktoś za to musi zapłacić. To jest ta motywacja, która na samym tygodniu, tam, y, y, efekt, efektem tego wszystkiego, co już przed chwilą powiedziałem, jest to, że płacić muszą czytelnice, dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić w tym roku płatne treści, tak szeroko, 42 tytuły prasowe od siedmiu wydawców. Teraz y, ja, ja uważam, że te płatne treści to jest coś, co będzie ratować w przyszłości dziennikarstwo, będzie się bardzo najmniejszy rozwijać i z pożytkiem dla tego biegu informacji, rzetelnej informacji, w który, który wierzę, że ma sens, także dla nas jako społeczeństwo i dla demokracji, jako ustrojów, w którym żyjemy. Wielokrotnie byłem pytany, właściwie to jest główne pytanie, które jest mi zadawane od kilku e, miesięcy. No dobra, to jak Pani idzie, tak? Idzie nam całkiem nieźle. Musiałem wykastrować e, ten wykres z konkretnych liczb, ponieważ lubię swoją pracę i nie chciałbym zostać wrzucony przez zarząd mojej firmy. Ale generalnie idzie nam nieźle, co jest dobrą wiadomością, moim zdaniem, z kilku powodów. Pierwsze, dla nas jako społeczeństwa jest spora szansa, że będziemy mieć rzetelne informacje w przyszłości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to jest pozytywny sygnał, który ludzie, użytkownicy internetu wysyłają nie tylko do nas, wydawców prasowych, ale także do wydawców muzycznych, filmowych. Bóg, wie, Bóg jeden wie, jakich jeszcze, ponieważ wiele z tych biznesów czy z tych przemysłów uznaje, że jedynym sposobem na ochronę swoich praw jest zablokowanie jakiejkolwiek dystrybucji dóbr poza e, oficjalnymi kanałami. My uważamy trochę inaczej, że jeżeli dać ludziom możliwość wolontarystycznego albo niekoniecznie wolontarystycznego zapłacenia za te treści, to oni po prostu to zrobią. To było na tyle prawie, myśli na wynos. Jeżeli Wam zależy od demokracji, jeżeli uważacie, że to jest fair, żeby wynagradzać właściwego twórcę za efektami jego, finansowymi efektami jego finansowymi środkami, wynagradzać tego człowieka, który faktycznie stoi za dziełem, który doceniacie, jeżeli się boicie tego, że jeżeli nie będzie niezależnych mediów, to być może łatwiej nam będzie, nami będzie manipulować przykładem korporacją, to warto płacić za treści informacyjne w internecie, ale także warto płacić za wszystkie inne treści, które po prostu doceniacie także za muzykę i film. Dziękuję bardzo. Tu Wiki Radio. Słuchacie WikiRadia. Audycje dostępne są jako podcasty. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.